To są informacje polskiego Radia 24. Premier zabiera głos w sprawie Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk ma kilka wątpliwości. Nadużycia i legalizowanie pieniędzy z przestępstw służby zatrzymały byłego męża Marty Kaczyńskiej. Będzie też relacja z Pomorza, tam strażacy walczą z ogromnym pożarem marketu. Minęła 13. Aleksandra Kozera zapraszam. Dobry krok, pytanie, czy będzie skuteczny. Premier powściągliwie komentuje zapowiedź wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Mają go złożyć szefowie klubów parlamentarnych koalicji na rozpoczętym dziś posiedzeniu Sejmu. My jesteśmy w stanie sformułować ten wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry, rozpocząć to postępowanie, ale dobrze wiecie, jak dzisiaj wygląda Trybunał Stanu i jak dzisiaj wygląda ta potrzebna większość w parlamencie. Więc też nie chcę robić nikomu złudzeń. Bo procedura może się ciągnąć wiele miesięcy, a nawet lat. Zdaniem premiera rozliczenia poprzedniej władzy w ogóle idą zbyt wolno. Wrócimy do tej diagnozy w kolejnych informacjach. Teraz akcja służb na Pomorzu. Mundurowi zatrzymali byłego męża Marty Kaczyńskiej, Marcina D. Działania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W sumie zatrzymano trzy osoby, obecnie są przewożone do stołecznej prokuratury, mówi jej rzecznik Piotr Antoni Skiba. Zatrzymania te miały związek z nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dużym śledztwem dotyczącym szeregu oszustw wielkiej wartości i legalizowania środków pochodzących. Nie w kancelarii Marcina D. trwa przeszukanie. To jego nie pierwsze problemy z prawem. W 2015 roku zatrzymało go CBA. Wtedy usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także wyłudzeń na ponad 14 milionów złotych. Spędził w areszcie rok, na wolność wyszedł po wpłaceniu wysokiej kaucji. Ponad 100 strażaków walczy z ogromnym pożarem chińskiego marketu w pomorskim Czersku. Na miejscu pracuje 26 jednostek, w tym jednostka ratownictwa chemicznego z Gdyni. Ogień zauważyli pracownicy sklepu. Pożar bardzo szybko objął sąsiednie lokale. Ze względu na bardzo gęsty dym zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców pobliskiego osiedla, mówi wiceburmistrz Czerska Małgorzata Wojciechowska. Ewakuowane zostały dwa bloki, około 50 osób. Rodziny znalazły miejsce u swoich rodzin, u znajomych, a udostępniliśmy też szkołę numer jeden jako miejsce ewakuacji i tam zapewnione jest im też wszystko co potrzebują. Strażacy nie tylko walczą z pożarem, starają się też zapobiec wybuchowi gazu znajdującego się w butlach Nie nieopodal miejsca zdarzenia. Akcja może trwać wiele godzin. Nowe ceny paliw ogłoszone. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 groszy, benzyn 98,670, a litr diesla 7,41. W porównaniu do dzisiejszych stawek mamy wzrost ceny bezołowiowej 95, utrzymanie takiej samej ceny dla 98, no i spadek cen oleju napędowego. Rząd deklaruje, że utrzyma pakiet CPN i maksymalne stawki, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie nie unormuje się. A do tego daleka droga. Od wczoraj transport ropy w cieśninie Ormus jest blokowany przez Stany Zjednoczone. Cena ropy będzie zależała od tego, jak szczelna będzie ta blokada, mówi nam analityk z firmy XTB Michał Stajniak. Jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, czyli będziemy mieli taką częściową blokadę z jednej i z drugiej strony, to ta cena najprawdopodobniej wzrośnie do około 120 dolarów za baryłkę. Natomiast jeżeli doszłoby do jakiejś eskalacji, czyli ataku na jakiś tankowiec, czy to ze strony Iranu, czy ze strony Stanów Zjednoczonych na irański tankowiec, to byłby najgorszy scenariusz dla rynku ropy i wtedy moglibyśmy zobaczyć ceny nawet na poziomie 150 dolarów za baryłkę. Dodajmy, po weekendowym fiasku rozmów pokojowych USA z Iranem ropa zdrożała. Jej cena przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Obecnie znajduje się nieco poniżej tego poziomu. Po zimowej przerwie motocykle wracają na drogi. Policja i eksperci apelują o wzajemny szacunek kierowców osobówek i jednośladów. Ruszyła specjalna kampania. Droga publiczna to nie tor. Zachowaj zdrowy rozsądek. Marcin Witek. Jest pan twórcą tego spotu, ale też motocyklista. Podstawą tego spotu było to, żeby nie stygmatyzował żadnej grupy. Albo są motocykliści, albo kierowcy samochodów. Zajemny szacunek na drodze to fundament bezpieczeństwa. Komisarz Ewelina Struszka Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Chcieliśmy pokazać zarówno przy całej kampanii, jak i w spocie profilaktycznym, że współzależność na drodze jest bardzo ważna. Bardzo ważna jest też edukacja. W ubiegłym roku w wypadkach z udziałem motocyklistów zginęło prawie 200 osób. To były informacje Polskiego Radia 24. Wtorek słoneczny tylko na wschodzie i częściowo w centrum, im dalej na zachód, tym więcej chmur i deszczu. Za to temperatura wyrównana na przeważającym obszarze 14-15 stopni. Najchłodniej jest na helu około 10. Ciśnienie stabilne. Na barometrach w Warszawie mamy 1022 hektopaskale. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza jest w wysokim i połczynie zdroju. W wysowej zdroju stan powietrza jest dostateczny, a w kłocku i Krapkowicach umiarkowany. Reszta stacji pokazuje, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Co z energią? Prawie połowa prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Do końca dnia możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Klimat.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 O reklamie Autopromocja Klimat jaki jest?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 i Patryk Michalski. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 13.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Stan Dnia. Kolejne kłopoty byłego ministra sprawiedliwości z rządów Zjednoczonej Prawicy. Obecna koalicja rządząca chce postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu. Co na porannej konferencji zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zbigniew Ziobro razem ze swoim ówczesnym zastępcą Marcinem Romanowskim ukrywają się na Węgrzech. Obaj uzyskali polityczny azyl od rządu Wiktora Orbana. Byli urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości są podejrzewani o udział w aferze Funduszu Sprawiedliwości. W sprawie Zbigniewa Ziobry zebrano 6 tysięcy tomów akt. Każdy liczy 200 kart. Zdaniem śledczych były minister sprawiedliwości miał popełnić 26 przestępstw, za co grozi mu to 25 lat więzienia. My łączymy się z Sejmem i naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry. Co wiadomo o tym wniosku, który zapowiedział marszałek Czarzasty? No Wniosek ma być formalnie zaprezentowany jutro przez przewodniczących klubów koalicyjnych podczas konferencji prasowej. Zapowiedział to marszałek Sejmu Łodzi Czarzasty, ale szczegółów nie zdradził.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 W związku z tym proszę być cierpliwy. Z tego co wiem, chyba będzie ta konferencja prasowa jutro. W związku z tym długo nie będziemy czekali. Jak udało mi się ustalić, wniosek o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości zabiera podobne zarzuty, jakie w swoim wniosku przedstawiła prokuratura. Najogólniej mówiąc, chodzi w sumie o 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Zamiast na pomoc ofiarom przestępstw pieniądze przeznaczono na przykład na garnki i sprzęt AGD dla kół gospodyni wiejskich. Trafiały one głównie do okręgów wyborczych, z których startowali politycy partii Zbigniewa Ziobry. Najpierw Solidarnej Polski, później Suwerennej Polski. Jutro złożymy wniosek, zapowiada w klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Jak powiedział, dokument jest gotowy, a podpisy zebrane. Część tych rzeczy była już podnoszona podczas wniosków o uchylenie immunitetu panu Ziobrze, ale są też tam inne kwestie. Jutro będzie ten wniosek zaprezentowany przez, wspólnie z, przez wszystkich szefów klubów. To chodzi o jego działalność jako ministra? I ministra, i prokuratora, i prokuratora generalnego w okresie, w okresie rządów PiSu. Taki wniosek będzie do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej najpierw na ręce marszałka złożone jutro. Szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis mówi, że Zbigniew Ziobro powinien ponieść odpowiedzialność za to, co robił z pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, gdy był ministrem sprawiedliwości. Jak powiedział poseł PiSu, powinien przede wszystkim odpowiedzieć przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To organy ścigania mają ścignąć Zbigniewa Ziobre, doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, postawić mu zarzuty i skierować do oskarżenia do sądu. A niezawisły sąd, niezależny sąd, bez nacisków, osądzić Zbigniewa Ziobre za to, co wyprawiał Funduszu Sprawiedliwości. Namiastki tego mamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która pokazała, że 270 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, z funduszu, który miał iść dla osób pokrzywdzonych przestępstwami, został sprzeniewierzony. Podstaw dostawiania byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu nie widzi Marek Ast spraw Prawa i Sprawiedliwości. Poseł stwierdził, że Zbigniew Ziobro nie dopuścił się żadnych deliktów konstytucyjnych, co jak, a co jak mówił, próbuje wmówić opinii publicznej rządząca koalicja.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 Podjęta większością dwóch trzecich ustawowej liczby posłów, czyli musi ją poprzeć 276 posłów. Małgosiu, bardzo dziękuję i za to przypomnienie, i za te informacje. Małgorzata Naukowicz prosto z Sejmu. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. 12 minut po godzinie 13 połączyła się z nami pani profesor Dorota Piątek, politolożka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor.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 do czynienia z ogromną bezkarnością yy, i brakiem odpowiedzialności za rozmaite decyzje, yy, za rozmaite działania yy, i mówię tutaj o całej klasie politycznej, a nie tylko konkretnych politykach, czyli innymi słowy mhm. instrumenty, które są zawarte w polskim ustawodawstwie w odniesieniu do polityków nie były skutecznie dotychczas stosowane.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 W wolnej Polsce była mhm. uruchamiana. Teraz obserwujemy także, Pani Profesor, no, taką erozję i kryzys wielu instytucji mhm. państwowych, bardzo mocno usytuowanych i umocowanych w Konstytucji. Trybunał Stanu jest jedną z takich instytucji. Mhm. Czy ewentualny taki wniosek także nie będzie takim testem i sprawdzianem dla Hello. Trybunał Hello. Stanu? Mhm.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 Tych, których postrzegamy jako swoich, czy też tych, których postrzegamy jako związanych z tymi ugrupowaniami politycznymi, które są nam bliskie, te osoby jesteśmy w stanie tłumaczyć. To znaczy, ta kontrola nie jest efektywna, dlatego że takim osobom więcej wybaczamy po prostu, tak traktując to jako być może ich naganne zachowania, traktując jako rodzaj konieczności ustaniającej rozmaite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 nie mówi, to znaczy polaryzacja daje też rządek bezkarności politykom. A na ile um, u podstaw tego, że tak rzadko Trybunał Stanu jest wykorzystywany i na ile u podstaw tej bezkarności polityków, o której pani mówi, leży to, że okay. um, no, zmieniają się te rządy um, właściwie, no i to też jest konsekwencją um, polaryzacji. No uh -huh. mówiąc w skrócie, PiS oddaje władzę um, koalicji obywatelskiej i, i odwrotnie um, i żadna ze stron nie posunęła się dotychczas, mimo um, ostrzeżeń i gruźb wypowiadanych uh -huh. w debacie publicznej, do tego, żeby rzeczywiście przed obliczem sprawiedliwości, nawet przed Trybunałem Stanu postawić swoich e, przeciwników politycznych, którym, uh -huh. w, t, którym te zarzuty m, stawiają w obawie o to, że ich może spotkać ten sam los? No więc jednym z takich tłumaczeń jest właśnie y, swoista, taka solidarność korporacyjna, y, która jak się okazuje może funkcjonować ponad podziałami y, takimi stricte politycznymi, czyli innymi słowy y, trochę, trochę to tak jak wśród przedstawicieli różnych innych profesji. To znaczy, że w swoim e, dronie możemy krytykować działania tych, którzy do tego drona należą, natomiast na zewnątrz będziemy jednak tutaj trzymać swoistą sztamę I e, no właśnie trochę na zasadzie też takiego przekonania, żeby nie uruchamiać tutaj mechanizmów rewanżyzmu, mhm. e, przechodzimy nad pewnymi sprawami do, na, do porządku dziennego. Także myślę, że, że na takim poziomie czysto powiedziałabym e, e, praktycznym czy pragmatycznym, to rzeczywiście.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 potraktowane i zinterpretowane jako działania motywowane politycznie, jako element wojny z pałacem dużym. Natomiast z punktu widzenia z kolei strony reprezentowanej przez ministra Żurka, będzie to traktowane oczywiście nie jako wojna czy, czy jakiś akt wrogi politycznie, tylko no, będzie to motywowane właśnie odwołaniem się do stosownych, do stosownych nie wiem, zapisów prawnych. Także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 Prezydenckim są dokonywane w oparciu o rozmaite doniesienia. Oczywiście analizujemy różne źródła i tym, tym pewnie się trochę różnimy od, od tak zwanych przeciętnych użytkowników mediów. Natomiast y, ja nie znam osobiście Karola Nawrockiego. Mogę wnioskować na temat jego osobowości na podstawie jego sposobu prezentacji. Y autoprezentacji w mediach, bo, bo przede wszystkim no, jakby kontakt z nim utrzymuje za pośrednictwem mediów, czyli mogę wnioskować na temat tego, jak się zachowuje, jak się wypowiada, jak działa. Mogę też oczywiście wnioskować na podstawie rozmaitych y, anonsów czy, czy, czy informacji, które do mnie docierają. Y, z jednej strony myślę, że, znaczy myślę, że mam tutaj do czynienia na pewnym mm, takim trochę powiedziałabym mało spójnym wizerunkiem, bo z jednej strony to, co prezentuje pan Prezydent sugeruje, że jest postacią y, taką właśnie samodzielną, autonomiczną, mocną. W końcu no, ułożył ten archetyp takiego powiedziałabym maczo z wszelkimi tutaj cechami przydanymi temu archetypowi, ale z drugiej strony też słyszymy, że jednak jest nowicjuszem w polityce i w związku z powyższym no, w dużej mierze musi polegać czy polega na. na y, Doradztwie, y, osób bardziej bardziej politycznie doświadczonych. Czyli no, tutaj mam do czynienia z pewną niespójnością takiej autokreacji i tego, co możemy wnioskować na podstawie. No, jeszcze nadal braku doświadczenia politycznego. Polityka jest grą po pierwsze zespołową, po drugie jest grą, no, która wymaga znajomości nie tylko reguł, ale także wymaga no, pewnych umiejętności odnalezienia mhm. się w sytuacjach co do skutków, których nie jesteśmy w tej chwili w stanie czynić jakichś założeń. Czyli tutaj mamy do czynienia z sytuacjami o wysokim poziomie powiedziałabym niepewności czy ryzyka i myślę, że rzeczą naturalną jest, że osoba mało doświadczona tak. ma, korzysta z doradztwa tych, którzy to doświadczenie mają większe. Pani profesor, to a propos kreowania wizerunku i reakcji polityków na to, co się dzieje wokół. Za chwilę cytat z profilu prezydenta na portalu społecznościowym Facebook.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 A nie tam grochnu Stop kłamstwom układu rządzącego. Prawda się obroni. To był materiał zamieszczony na profilu facebookowym Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego. Mhm. Z nami pani profesor Dorota Piątek, politolożka. Pani profesor, próba odwrócenia uwagi od tego rosyjskiego, kremlowskiego zaangażowania popieranego przez Karola Nawrockiego, Wiktora Orbona?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 popieranie Orbana zostało też nie do końca dobrze przyjęte przez zwolenników pana prezydenta. Natomiast Pani no, na to jest komunikat generalnie przesuwany do swoich własnych wyborców, komunikat, który dotyczy polityków, którzy są w polityce ponad 30 lat i myślę, że opinia publiczna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 uprzedzenia, antagonizmy i, i no, pokazuje bardzo konfrontacyjny stosunek do, do, do przeciwników czy oponentów politycznych. Nic nowego. Pani profesor, bardzo pani dziękuję za ten komentarz, za tę rozmowę. Spotkanie w Polskim Radiu 24. Pani profesor Dorota Piątek, politolożka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu była z nami Dziękuję również i spokojnego dnia Państwu życzę. Klammer.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 Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Szefowie klubów parlamentarnych koalicji rządowej zapowiadają wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Premier Donald Tusk studzi entuzjazm związany z przyspieszeniem rozliczeń poprzedniej władzy. Ocenia, że cały proces będzie trudny, bo istnieją realne ograniczenia zarówno jeśli chodzi o prokuraturę, zarówno jeśli chodzi o większość parlamentarną, weta prezydenckie. Tak, to wszystko zostało przez PiS naprawdę bardzo mocno zabetonowane. Ja jestem gotów do działania bardzo zdecydowanego, ale ja chcę działać i będę działał zawsze w ramach prawa. Wydanie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego polskim służbom zapowiedział zwycięzca niedzielnych wyborów na Węgrzech Peter Modzior. Obaj są oskarżeni o ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Policja zatrzymała byłego męża Marty Kaczyńskiej, adwokata Marcina D. Sprawa dotyczy wielomilionowych oszustw i prania brudnych pieniędzy. To śledztwo prowadzi warszawska prokuratura. Razem z adwokatem zatrzymano dwie inne osoby. Zatrzymania odbyły się na terenie województwa pomorskiego, jak również na terenie Warszawy w związku z postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Warszawie dotyczącym szeregu przestępstw przeciwko mieniu i legalizowania środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw. Wyjaśniał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Z uwagi na dobro śledztwa rzecznik nie udziela więcej informacji. Prymas Polski deklaruje pełną solidarność z papieżem. Arcybiskup odniósł się w ten sposób do krytyki Leona XIV przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zarzucił papieżowi, że myli się w kwestiach przestępczości i polityki zagranicznej i nie powinien angażować się w politykę. Razem z papieżem Leonem XIV wołamy o pokój na świecie, tak mówi prymas Polski Wojciech Polak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 Na koniec jeszcze dobre wieści dla kierowców. Bramki na śląskim odcinku Autostrada 4 przejdą do historii. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka firmy, która zlikwiduje punkty poboru opłat. Prace zaplanowaliśmy na placu poboru opłat Żernica oraz na stacjach Bojków, Ostropa, Kleszczów i Łany. Mówił rzecznik dyre dyrekcji Marcin Twardysko. Termin składania ofert mija 25 maja. w Polskim Radiu 24. Jest godzina 13.33. Stan dnia. A to oznacza, że godziny już tylko dzielą nas od rozpoczęcia w Waszyngtonie, bo stanie się to godzinie 17.00 naszego czasu pierwszych od dziesięcioleci rozmów pokojowych między Izraelem a Libanem obie strony będą reprezentowane przez swoich ambasadorów w Waszyngtonie, którzy w piątek wieczorem odbyli pierwszą w historii rozmowę telefoniczną. Negocjacje są ewenementem, bo oba kraje, Izrael i Liban, nie utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych od 1948 roku, a ostatni raz miały bezpośredni kontakt 43 lata temu przy okazji zakończenia oblężenia Bejrutu. My łączymy się z korespondentką Polskiego Radia w Bejrutu rucie właśnie, Milena Rashid-Szehab z nami. Dzień dobry, Mileno. Dzień dobry. Jakie nadzieje z, m, m, Libańczycy wiążą z tymi rozmowami i na ile dla nich to jest rzeczywiście historyczne wydarzenie? Trochę tych nadziei jest, chociaż jest też trochę obaw. I właściwie tak jak rozmawiam tutaj z ludźmi, to nie ma jakiejś jednej dominującej narracji. Trochę jest tak, że te podziały biegną wzdłuż podziałów wyznaniowo-politycznych, zwłaszcza, że wiążą się z różnymi obawami. Pierwsza, pierwsza obawa jest taka, że te rozmowy odbywają się pod ostrzałem. Co prawda teraz w Bejrucie jest spokojnie, to znaczy słychać dron izraelski, ale y, nie ma jakiegoś ostrzału bezpośredniego. Natomiast y, na południu kraju trwają, y, trwają bardzo krwawe walki. Od, y, od piątku zginęło ponad 200 osób, y, a i, armia izraelska jest blisko zdobycia takiego kluczowego i też symbolicznego miasta, więc y, blisko granicy z Izraelem, więc y, te... Y, te negocjacje będą się odbywały w bardzo takiej niepokojącej, no niebezpiecznej dla, z punktu widzenia libańczyków, atmosferze, no bo już właściwie nie uzyskali tego, na czym im najbardziej zależało, czyli właśnie zawieszenia broni na czas negocjacji. Wygląda na to, że nie ma też jakiejś wielkiej woli po stronie Izraela, bo co prawda Netanyahu powiedział, że zlecił swojemu rządowi prze przeprowadzenie właśnie takich negocjacji, co, tak jak, y tak jak powiedziałaś, jest en ewenementem, y bo dotychczas w ogóle nie było żadnych, y żadnych rozmów dyplomatycznych między oboma krajami, które sąsiadują ze sobą. To jednak on to robi bardzo pod naciskiem Stanów Zjednoczonych mm. i widać wyraźnie, że po prostu w ten sposób jakoś chce zadowolić y Amerykanów, szczególnie Donalda Trumpa mhm. i na wiele to się na pewno nie zgodzi, zwłaszcza, że ambasador Izraela, ten, który właśnie uczestniczył w tej piątkowej rozmowie, historycznej rozmowie w Waszyngtonie, powiedział, że właściwie... Negocjacje tak, ale tylko jeśli Hezbollah będzie rozproszony. No rozprojekt. właśnie, o to chciałam no zapytać to... Mileno, bo mówimy o Libanie, mówimy o Izraelu, ale nie mówimy o tym trzecim, być może najważniejszym graczu, czyli o Hezbollahu, Co przywódcy tej organizacji mówią na temat tych rozmów, które dzisiaj w Waszyngtonie mają się odbyć? No właśnie. Naim Kasem, czyli lider organizacji wczoraj wygłosił takie przemówienie dość płomienne, jak na niego zwłaszcza, bo to nie jest człowiek, który ma jakąś wielką charyzmę, co też chrzejici mają mu za złe, ale jakoś tam stara się, stara się naciskać na rząd, żeby jednak nie prowadził tych negocjacji. Mówi, że... To są jakieś darmowe ustępstwa, że już z góry jest wiadomo ustalone cel i właściwie to nie są żadne negocjacje, bo chodzi tylko o to, żeby rozbroić Hezbollah. A oni mówi też, że oni tutaj są trzecią siłą właśnie obok, obok państwa i armii, która broni tego kraju. Hezbollah uważa się za ruch oporu, tak o sobie też tutaj mówi i uważa, że jego misją jest pilnowanie, i, pilnowanie południa Libanu i, i pozbycie, się, pozbycie się Izraela, który na południu prowadzi, prowadzi inwazję lądową. No, tylko, że Hezbollah to już nie jest ten Hezbollah, co jeszcze był kilka lat temu. I tutaj się pojawiają czasami takie porównania, że na przykład przy okazji tego Bindżbejl, czyli tego miasta, które w tym teraz trwają bardzo krwawe walki, że Izrael już był w Bindżbejl, nawet dalej w głąb kraju, a jednak Hezbollahowi udało się pozbyć, pozbyć armii izraelskiej na przykład w 2006 roku. Czy w 2000 roku, kiedy w ogóle to największa zasługa dla kraju o Hezbollahu, czyli pozbycie się w ogóle po latach okupacji izraelskiej miała miejsce. No ale to był jednak Hezbollah, który był dużo silniejszy. On teraz po poprzedniej wojnie jest mocno przetrzebiony, stracił swojego wieloletniego lidera. No i też inna jest pozycja Iranu, który hmm. finansuje ten, te organizacje i jest takim możnym protektorem. I nawet to, zwróćmy uwagę, ten warunek, w który... Izra który Iran mówił jako niezbędne przy negocjacjach, które się odbywały w weekend w Islamabadzie, czyli że, po, że zawieszenie broni również ma objąć Izrael, ma Liban. objąć Liban, nie zostało spełnione, czyli widać już, że ten protektor nie jest już tak silny i to na pewno też wpływa na pozycję Hezbollahu. Więc to są na pewno historyczne rozmowy, sam fakt, że się odbywają, ale y, one tutaj wywołują bardzo dużo kontrowersji. W weekend y, na ulicach Bejrutu y, były takie liczące po kilkaset osób protesty, mm -hmm. które właśnie było przeciwko temu, żeby, żeby nie prowadzić negocjacji, a już na pewno nie negocjacji pod ostrzałem, bo z tym jest tutaj główny problem. Natomiast prezydent bardzo podkreśla, że te negocjacje to są negocjacje międzypaństwowe i że Hezbollah nie bierze w niej udziału, tak jak sobie życzył Izrael. Milena rashid trzechab prosto z Bejrutu. Dziękuję Ci bardzo Mileno, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Komel. Połączył się z nami pan profesor Radosław Fidler, kierownik zakładu pozaeuropejskich studiów politycznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za cierpliwość w oczekiwaniu na tę naszą rozmowę, ale zawsze to podkreślam, że łączenia z Mileną rashid trzecha prosto z Bejrutu mają ten walor, że rzeczywiście z pierwszej ręki poznajemy i te wydarzenia, i, i reakcje na nie, które później omawiamy z naszymi ekspertami. Pana chciałam zapytać, Panie Profesorze, na ile te rozmowy bez precedensu ambasadorów Izraela i Libanów w Waszyngtonie to jest jakaś próba ratowania reputacji przez samych Amerykanów. Wiemy o tym, że one się pod takimi, no, swego rodzaju auspicjami amerykańskimi odbywają. Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych jest tam również bardzo ważną osobą, która patronuje tym, tym rozmowom. Na ile właśnie to jest próba ratowania twarzy wizerunku po tym fiasku rozmów w Islamaładzie. No to jest generalnie negocjacje na Bliskim Wschodzie, to jest pozytywne. Pytanie, jak one będą efektywne, jakie będą rezultaty. Tutaj są różne znaki zapytania. Czy to jest ratowanie? No To jest próba uregulowania konfliktu już wieloletniego, który trwa w zasadzie od dekad. I Stany Zjednoczone no, patronują temu, no, wiadomo, że jakby doszło do przełomowego porozumienia, co wątpię, to... No byłby to sukces dyplomatyczny i można byłoby pokazać, że jesteśmy peacemakerami, że no jest to pozytywne działanie, a nie destrukcyjne i tak dalej, i tak no dalej. ale to jest dużo znaku zapytania, bo, bowiem no Liban jest bardzo słabym państwem, w zasadzie jest zarządzany też częściowo przez... Polach i tu armia libańska, gdyby miała przejąć ten obszar zarządzany w władach Polach, no to jest praktycznie fizycznie niemożliwe. I nawet jeżeli by doszło do jakiegoś porozumienia, jeszcze raz podkreślam, co wątpię, takiego historycznego, no to jak go implementować, jak go wcielić w życie, jak rozbroić Hezbollah, który no, jest bardzo silną organizacją. To jest organizacja, która jest głęboko zakorzeniona i jest, ma też militarne skrzydło, społeczne, polityczne, także gospodarcze, działalność ma finansowe. Co prawda patron Hezbollahu osłabł, ale to znaczy, że Hezbollah jest w stanie upadku i ruiny. Zatem no, ta słaba armia libańska, słabe państwo libańskie, jakby mogło to egzekwować. A poza tym no, Izrael no, nie ma dobrej prasy, opinii. Tak? No, w zasadzie bombardował też i bardzo wiele wielu cywilów zginęło. Tak? I jest duża podejrzliwość wobec intencji Izraela. czy To nie jest taka in instrumentalizacja po prostu wykorzystanie e, propagandowe, a, a i tak będą za chwilę ósmy raz wejdą znowu. Tak, bo siedem razy, żeby mm -hmm. wkroczyli do, od osiemdziesiątego roku do, do Libanu. No to jest dużo, tak? I, no, z i różnym, zadać, skutkiem, prawda, dla z różnym skutkiem, prawda? Z różnym skutkiem. Nie udało się zniszczyć Hezbollahu. Hezbollah przetrwał, a nawet w niektórych momentach w 2006 roku wzmocnił się w wyniku inwazji Izraela. Wiemy o tym, panie profesorze, że ta obecna operacja Izraela w Libanie no to jest taki poboczny front tej głównej wojny, która od 28 toczy się w Zatoce Perskiej, rozpoczęta atakiem Izraela i potem Stanów Zjednoczonych na Iran. Czy te rozmowy w Waszyngtonie dzisiejsze to też znowu zapytam, może być jakiegoś rodzaju, no, odwrotnie, przygrywka i preludium do tych głównych rozmów pokojowych, które mogą jeszcze w tym tygodniu zostać wznowione, tak mówi strona pakistańska, że pracuje nad tym, żeby znowu posadzić przy stole Amerykanów i Irańczyków. No tak, bo no, sytuacja jest bardzo niebezpieczna, tak? bo jest podwójna blokada. Ciśnę Ormus. Na razie nie strzelają do siebie. Nie ma takiej sytuacji, że jest to jest groźnie, ale nie aż tak groźnie, że jest ostrzał tych okrętów, na przykład ze strony irańskiej. Amerykanie odpowiadają. No i ta wojna jest niszcząca dla Iranu. Tak, Iran słabnie. No i też dla Stanów Zjednoczonych. I druga strona, są jakby zmęczone. Tak, kto pierwszy mrugnie, tak? Bo wiadomo, że Amerykanie tu żądają, no, od strony amerykańska administracja Trumpa, żeby Iran oddał wzbogacony uran, żeby zaprzestał rozwijania swojego programu atomowego, jedynie do celów defensywnych, jakiś tam minimalny program, jak już, żeby zrezygnował wspierania tych sojuszników, jak Hezbollah, Huti i tak dalej. No i jeszcze ma oddać Ciesinę Ormus. Zgodnie z prawem międzynarodowym, to jest międzynarodowa, a Polsce nie ma ich kontrolować i tak dalej. I to jest trudne, tak, żeby to, te wszystkie cele zrealizować, osiągnąć. Iran z kolei chce gwarancji bezpieczeństwa, także już nie, nie będzie powtórki z rozrywki, w cudzysłowie oczywiście, tak, do kolejnego amerykańskiego. Chce zniesienia sankcji i odmrożenia aktywów, one są niemałe, tam miliardy dolarów. Chcę, no Nie chcę tak łatwo oddać kontroli nad Cieśniną. Oni powiedzieli, że nie, nie zablokowali, ale no stworzyli system rejestracji, prawdopodobnie opłat, gdzie no jakby kontrolują przepływ tych tankowców i różnych jednostek I, i, i, i jakby no to jest, daje im to dużą, dużą możliwość wpływania tak na hmm. sytuację, na gospodarkę światową, bo Amerykanie też chcieliby powrócić do stanu sprzed 28 lutego. No i wyrządzili tę sytuację z Izraelem, tak? Że Iran w akcie samoobrony zablokował, czy ograniczył przepływanie przez Ormus. Tak, Więc wykorzystał zatem, Ormus jako tak. taką swoistą opcję atomową. Panie profesorze, a co Chińczycy mają tam do ugrania? Bo mówiło się od, o tym przed rozpoczęciem tych rozmów weekendowych w Pakistanie, że to oni mogli być główną siłą, która do tych rozmów doprowadziła dla Amerykanów. To byłby policzek, bo pokazywałby, że Chińczycy w tym konflikcie są bardzo sprawczy. I oczywiście można dyskutować o tym, co ich motywowało do tego. Być może terapaty gospodarcze i brak dostępu do węglowodorów. Oni oczywiście mówili, że mają zapasy, które im wystarczą zupełnie, no ale to jak się zachowują wobec kryzysów Zatoce Perskiej, może pokazywać i udowadnić zupełnie coś innego. Co Chińczycy mają do ugrania w tym sporze i czy to oni mogą być tą stroną, która doprowadzi do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. No tak, tutaj ten duży gracz jest, on jest trochę w cieniu. Tak? Nie, nie jest to tak jawne działanie za kulisami, ale no znaczące, bo Pakistan jest jakby państwem bardzo blisko współpracującym z Chinami. Tak? No jest tam jedwabny szlak, inwestycje, pożyczki chińskie. Oni są bardzo uzależnieni od, od Chin. No i sam fakt, że Islamabadzie się toczą, no to wiadomo, że wywiad chiński i wiedzą, co tam się dzieje, jakie są rozmowy, i na na pewno też wywierają nacisk, bo no, generalnie rzecz biorąc lepiej byłoby, gdyby ta ciśnica została odblokowana i nie było jakiegoś kryzysu gospodarczego, który też ich dotyka w pośredni, każdego dotyka, tak? E, oni mogą dywersyfikować i tak dalej ten, ale no podarki światowej dotyka ich też i no i chcą jakby dają do zrozumienia dyplomatycznie chcą ten bałagan po tych Amerykanach administracji Trumpa i, i no i Izraelu, Izraela działaniach posprzątać. Robią to taki no jest dosyć subtelny sposób, ale już różne rzeczy ogłaszają, tak, że, no nie będą się podporządkowywać tutaj tej blokadzie e, amerykańskiej, że no, będą, że to to że mają umowy z, z Iranem z, do, w sprawie dostawy no, dostaw ropy naftowej. Zatem na, na pewno oddziaływują i e, to jest. No, oni się angażują pod tym względem, że no też ta e, drugie, e, drugie embargo, czy, czy ta blokada amerykańska mm, no, już, też pobudza do działania, bo no, to jest dosyć niebezpieczne ze hmm. względu gospodarki światowej. I dlatego no, sygnały o tym, że te rozmowy będą wznowione, od razu te rynki łakną takiej informacji. Spada Zaczynamy. ropa już poniżej Brent, poniżej 100 dolarów. E, no i giełdy idą w górę. Jest duży optymizm, że te rozmowy wreszcie zaczną się toczyć. I dobrze, bo generalnie, że są tak zawiłe problemy, że te rozmowy to nie powinno być tak, że to jest jakiś maraton yy, kilkugodzinny i trzeba wszystko rozwiązać, tylko to powinny być rundy rozmów i budowania środków zaufania, krok po kroku jakby pokazywania, że mamy dobre intencje, tak? Że nie zamierzamy walczyć i niszczyć przeciwnika, tylko po prostu chcemy te dyplomatycznie te, te problemy różne rozwiązać. I mediatorzy tutaj są zaangażenia. No Pakistana za kulisami yy, już nawet coraz bardziej jawnie. Panie profesorze, to jeszcze zapytam o Amerykanów i amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. I o to, jak pan interpretuje te ostatnie no, kontrowersyjne, to chyba mało powiedziane. i wpisy i wypowiedzi amerykańskiego lidera. Czy to może być jakiś dowód i, i sposób na odwrócenie uwagi od tych kłopotów Amerykanów na Bliskim Wschodzie, od tego, że pojawia się coraz więcej komentarzy, że Amerykanie w, na Bliskim Wschodzie się pogubili i to, co robi prezydent Donald Trump, to jest właśnie um, też no, próba odwrócenia naszej uwagi od tych, od tych realnych, prawdziwych kłopotów, z którymi Amerykanie, amerykańska administracja, tak to powinnam powiedzieć, muszą sobie radzić. Nie wiem, czy to jest próba, odwrócenia uwagi, bo ten styl komunikacji Trumpa się nie zmienił. On nie Ssukam jest kontrowersyjny. W tym y -y. Tak, to być może, ja, ja tak powiem, że no, ja, ja nie, na szczęście nie jestem politykiem i mogę <śmiech> się wypowiadać. Nie wiem, no, kwestia już, bo Wydawało mi się to, no ale to kwestia już, no ludzie się w różny sposób starzeją i, i, i też no, zaczyna się takie odklejanie od rzeczywistości. No nie chciałbym takim, wejść taką psychoanalizę czy, mhm. czy psychiatrę. Wiem ale no, jest to problem jakiś to bardzo są to kontrowersyjne te wpisy one na przykład zniszczeniu cywilizacji i tak dalej no to budzi zastrzeżenia i pytania tak, o stan mentalny pana prezydenta Czyli jak, to, jak to jest z tym zdrowiem psychicznym, pamięcią percepcją zdolnościami kognitywnymi, co, co się dzieje To no to takie pytania, jeżeli to tak ma wyglądać, to może być jeszcze gorzej. Po prostu że te wpisy mogą być bardziej jeszcze oderwane od rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że to jest jakaś metoda, jak pani mój redaktor mówi, że to jest jakaś tak próba odwrócenia uwagi. Chciałbym to tak czytać, ale o, może być inaczej. A ten, o, o to otwarcie frontu no jakiejś rywalizacji to może złe słowo, ale konfrontacji z głową kościoła katolickiego, z papieżem Leonem XIV, z obywatelem Stanów Zjednoczonych? No to jest no, no, to, to jest mało. No, pan prezydent Trump no, no, pokazał, że on no, nie, nie, nie jest zręcznym dyplomatą. Ma takie ostre sformułowania, atakuje różne osoby, także papieża. <grym> taki masy, no zadziwiający można powiedzieć i zupełnie niepotrzebnie za ognia zresztą to Irańczycy wykorzystują tak, a Arakci od razu Pezeszkian um, Galibaw no, wykorzystują to propagandowo, Irańczycy wykorzystują wszystkie poknięcia Trumpa, jakby pokazują, jakby dosłownie go trolują, to jest, można używać takiego są filmiki, oświadczenia um, no któ który nadaje da im paliwa, tej takiej batalii yy, też yy, no, propagandowej, yy, no bardzo dużo Trump No i no, Trump jest, no, mniej taki, no, jest takim osobieniem człowieka, który jest bardzo agresywny, yy, przejedna egocentryczny. A po drugiej stronie, panie profesorze, bo mówimy o tej konfrontacji prezydenta z papieżem. Czy papież Leon XIV i w ogóle papiestwo nie wyrasta teraz? Stolica apostolska, watykańska dyplomacja może wyrosnąć teraz po tym sporze z amerykańskim prezydentem, jedną, albo, jedną z najważniejszych, albo w ogóle najważniejszą osobą w tej polityce międzynarodowej na takiego ważnego gracza? No, mówimy tu o mocarstwach, tak? To jest ekomoralne przywództwo państwa kościelnego. I ja też przypomnę, że Jan Paweł II w 2003, drugim i trzecim roku bardzo ostro protestował. Jeszcze ostrzej mhm. o tej wojnie w Iraku. Bardzo, bardzo zdecydowanie. Tutaj, to ale nie był amerykaninem. E, nie był amerykaninem, tak? Ale tu jest tak no, delikatnie, no, moralnie, że wojna jest zła i tak dalej. Mhm. I, I to jest to normalne stanowisko. Ale przez tych nienormalność, no takie normalne oświecenia się wydają, że to jest jakieś... Mhm. Mąż stanu niemalże, no, to tak, tak to odczytywane jest. świat jest niespokojny przez też takie chaotyczne działanie i oświadczenia, i, i, i nieprzewidywalność, zwroty akcji i te rynki po prostu, jak już jest jakaś informacja o negocjacjach, momentalnie łapią się tego. Bo no nie chcą żyć w szaleństwie. Tak? Panie profesorze, a my już musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Do wielu wątków wszystkie prowadziły nas, jak się okazuje, jednak na Bliski Wschód. Tam jest to centrum wydarzeń. Obecnie pan profesor Radosław Fidler, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza był z nami. Do usłyszenia, panie profesorze. Do usłyszenia, dziękuję. A my teraz wracamy do spraw krajowych. Zakończyło się posiedzenie rządu. Jednym z tematów były zmiany w systemie ochrony zdrowia. Posłuchajmy co wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na ten temat. Punktami dotyczącymi zdrowia były sprawy związane z e-zdrowiem i przyjęcie ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w związku z rozwojem E usług w zdrowiu. To jest przełomowa ustawa e przenosząca Polskę do samej czołówki. Tak naprawdę Polska będzie chyba państwem najlepiej zorganizowanym pod względem cyfryzacji zdrowia w Unii Europejskiej. O tym mówiła Pani Minister Zdrowia, ale też podkreślał to Pan Premier Gawkowski, wskazując, że w M. Obywatelu będą dostępne wszystkie dane, dane naszej historii choroby, dane, które są ważne do przedstawiania kolejnym ośrodkom medycznym. Leczymy się w różnych miejscach, korzystamy z różnych placówek. Zebranie tych wszystkich danych niewymagające noszenia tomów dokumentacji papierowej, a skupione właśnie w M obywatelu na platformach cyfrowych, będzie umożliwiało łatwy i szybki dostęp. Przełomową rzeczą, którą szczególnie podkreślała pani minister Sobierańska-Grenda, jest to, że będą odbywać się e-konsultacje, e-konsylia, które będą mogły różne ośrodki medyczne prowadzić jednoczasowo bez dostarczania bezpośrednio dokumentacji medycznej. Dzisiaj czasem to dostarczenie dokumentacji zajmuje kilkanaście dni. Sam pamiętam jako stażysta często, czy młody lekarz, jeździłem z pacjentami z ich dokumentacją medyczną. Tak naprawdę już niepotrzebne było badanie, tylko analiza tej i dokumentacji. Dzisiaj to się będzie odbywać w czasie rzeczywistym. e czyli zasięgnięcie opinii z różnych ośrodków i umożliwienie podjęcia najlepszej diagnostyki. To jest wielka inwestycja w cyfryzację polskich szpitali, ale tak naprawdę korzyści, które będą wynikały z wprowadzenia na dobre tych rozwiązań, odczuje cały system medyczny. To nie tylko ułatwienie pacjentom zbierania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielania tych informacji, przekazywania w momencie przyjęcia do szpitala. Żeby nie było wątpliwości, jakie leki zażywamy, jaka były efekty ostatniej wizyty. Często dochodzi do stanów nagłych, w których pacjent potrzebuje przekazać informacje szybko, a nie ma przecież dokumentacji medycznej przy sobie. W, po wprowadzeniu tej, tego rozwiązania cyfrowego będzie to możliwe bardzo sprawnie, bez angażowania osób trzecich, bez dostarczania tej dokumentacji. Tak mówił wicepremier, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz o jednym z ważniejszych wątków dzisiejszego posiedzenia rządu